Kart historii. UFO nad Czarnym Lądem. Wybrane relacje z Afryki. W lipcu 1975 roku w ówczesnej Rodezji miała miejsce fala obserwacji UFO, która skłoniła do zadumy nad naturą tego zjawiska wielu mieszkańców tego obszaru. W Salisbury dwoje świadków zaobserwowało dziwne pomarańczowe światło, które przez sześć minut unosiło się nad ich domem. 6 lipca, dwa dni po tym incydencie, coś podobnego zaobserwowała kolejna para. Około godziny 20.15, świadkowie przejeżdżali w pobliżu Karoi, kiedy ujrzeli nagle pomarańczowe UFO o postrzępionym końcu i zaostrzonym przedzie. Kiedy wyszli na zewnątrz, aby mu się lepiej przyjrzeć, dostrzegli, że obiekt zaczął opadać w dół, po czym skrył się za drzewami. Warto nadmienić, że ten typ UFO, a więc obiekt w kształcie pocisku, często przewija się w afrykańskich relacjach, co oczywiście stawia nas przed możliwością, że mógł to być ziemski, choć wysoce nietypowy obiekt testowany nad czarnym lądem, choć z drugiej strony obserwacje tego typu obiektów rozciągają się na dość długi okres. Wieczorem 26 lipca niedaleko Maczekę pewien człowiek został uderzony przez biały promień światła, który powalił go na ziemię. Wydawało się, że dobiega on ze źródła położonego jakieś 12 metrów nad ziemią, niedaleko przebiegających w pobliżu linii wysokiego napięcia. Starał się on wstać i uciec, jednak okazało się, że nie może się poruszyć. Z ziemi widział, jak światło odbija się w oknie jego domu. Niedługo potem mężczyzna zemdlał, a kiedy ocknął się, światła już nie było, choć on nadal odczuwał ból i częściowy paraliż. Jeden z najbardziej zdumiewających UFO incydentów miał miejsce w tym samym kraju w roku 1994, kiedy nosił on już jednak nazwę Zimbabwe. 16 września 1994 roku, kiedy nauczyciele z Ariel School w Rówie, leżącej całkiem niedaleko Harare, mieli poranną przerwę, wielu ich uczniów stało się świadkami niezwykłego wydarzenia. Jeden z bawiących się na placu szkolnym chłopców, pobiegł do szkolnej kantyny, mówiąc, że coś wylądowało na placu, zaś z tego czegoś wyszła tajemnicza postać. Ponieważ pracownica stołówki uważała, że chce on najzwyczajniej wprowadzić ją w błąd, nie wyszła na zewnątrz. Już po incydencie dzieci zaczęły opowiadać swym nauczycielom i rodzicom o tym, że kiedy bawiły się na placu, w powietrzu pojawił się dziwny obiekt, który krążył wokół linii wysokiego napięcia. Ostatecznie wylądował on w odległości około 100 metrów od dzieci, które zauważyły wkrótce pojawienie się ubranych na czarno humanoidalnych istot. Posiadały one także coś, co przypominało długie czarne włosy, wielkie oczy, zaś w miejscu ust miały poziome kreski. Dzieci twierdziły, że istoty mówiły do nich nie otwierając ust. Pojawiły się twierdzenia o formie telepatycznego kontaktu między obiema stronami. Niektóre dzieci mówiły nawet, że w treści tej rozmowy Pojawiły się słowa o zanieczyszczeniu środowiska czy zagrożeniach, jakie niesie dla Ziemi postęp technologiczny. Po jakimś czasie istoty wycofały się, a obiekty po prostu zniknęły. Władze szkoły na prośby rodziców odnośnie wyjaśnienia tego dziwnego starzenia, zdecydowały się poprosić dzieci, aby narysowały przebieg całego wydarzenia, którym zajęła się potem znana ufolog Cynthia Hind. Wkrótce do Zimbabwe przybył inny naukowiec, dr John Mack, który zajmował się domniemanymi uprowadzeniami przez kosmitów. Spędzili oni wiele czasu z dziećmi, dochodząc do wniosku, że nie mogły one paść ofiarą masowej histerii, choć do dziś jest to sprawa wielce kontrowersyjna. 28 sierpnia 1966 roku tajemniczy obiekt przeleciał nad pretorium w Republice Południowej Afryki. Jeden z tamtejszych policjantów dostrzegł obiekt, i udało mu się ponadto wykonać kilka jego ujęć. UFO przypominało formą latający spodek z kopułką i posiadało także na swojej powierzchni błyskające światła. Wkrótce o swej obserwacji poinformował on innych policjantów, którzy ruszyli w pościg za obiektem docierając aż do miasta Kulinan leżącego około 100 km dalej. 22 lipca 1985 roku podobny pościg za UFO stał się udziałem wojskowych. Około 17.45 dwa samoloty należące do lotnictwa Zimbabwe wysłane zostały z bazy lotniczej w Thornhill w odpowiedzi na relacje o UFO dochodzące z zachodniej części kraju, w tym z miasta Bulawayo. Obiekt obserwowany był nawet przez personel jednego z lotnisk, jak też śledzony na radarze. Opisywano go podobnie, a więc jako latający talerz, który lśnił jasno w popołudniowym świetle i był tak jasny, że niektórzy mieli problemy z jego obserwowaniem. Nie był to zwyczajny, niezidentyfikowany obiekt, odnotował jeden z wojskowych. Nie było to też złudzenie. Kiedy samoloty dotarły nad Bola obiekt zaczął się wznosić i znalazł się na wysokości 21 km, Wkrótce przerwano pościg, choć przez chwilę obiekt obserwowano raz jeszcze w pobliżu powierzchni Ziemi. Wkrótce jednak zniknął on z oczu. Ale UFO obserwowano nie tylko na południu kontynentu. 30 czerwca 1948 roku statek Landover Castle opuścił Kenię, kierując się ku Cape Town. Na około godzinę przed północą, pierwszego dnia lipca, statek zamierzał zacząć przejście przez kanał Mozambicki. Wówczas jego pasażerowie zauważyli na niebie światło, które zaczęło się zbliżać do jednostki. W tym czasie zmieniło ono znacznie swoje położenie i znalazło się jedynie 15 metrów nad wodą, zmierzając za statkiem. Wkrótce zaobserwowano promień, który obiekt skierował ku morzu, jednak potem zaczął on zanikać. Świadkowie zauważyli, że obiekt był metaliczny i walcowaty, ścięty z jednej strony. Nie posiadał żadnych okien i drzwi, jednak najbardziej zdumiewała jego wielkość, która wynosiła aż 300 metrów. Podążał on za statkiem przez około minutę, po czym wzniósł się na wysokość 300 metrów, a niebawem zniknął świadkom z oczu. Kilka lat później załoga innego statku przeżyła coś podobnego. 1 lipca 1952 roku, około 2.40 w nocy, członek załogi statku transportowego, przebywającego w Port Gentil w Gabonie, zauważył jasny obiekt, który przeleciał tuż nad jednostką. Stwierdził on, że obiekt nadleciał od lądu, w międzyczasie zatrzymując się, skręcając i wykonując pewne manewry w czasie przelotu nad statkiem. Kiedy świadek przytknął do oczu lornatkę, zauważył jasny, fluorescencyjny, pomarańczowy, świetlny obiekt, który miał formę kuli. Obserwował go przez około 3 minuty, po czym UFO zniknęło w oddali. Niewiele dalej na północ od tego miejsca i niewiele później, po 15 lipca tego samego roku, dwaj piekarze z Bołka w Algierii, Zauważyli wieczorem dwa obiekty w kształcie talerzy, które przeleciały nad miastem wydając z siebie zielonkawy dym. W tym samym roku UFO widziano w innych miastach północnej części Afryki, w tym w La Mortiere, Mostaganem, a także w Algierze i Marrakeszu. Kilka następnych przypadków pochodzi z korespondencji elektronicznej między świadkami a organizacją NUFORC. 10 listopada 2005 roku w Akrze w Ganie, świadek wyjrzał przez okno swego domu widząc jasny, okrągły i kulisty obiekt, który przecinał niebo nad stolicą. W międzyczasie obiekt zmienił jednak formę na podłużną. Nie pozostawiał po sobie śladów, zmierzając ku oceanowi. W Boże Narodzenie tego samego roku co najmniej setka górników skromadziła się w taparko w Burkina Faso na świątecznym spotkaniu. Wówczas niespodziewanie jeden z przełożonych zauważył na niebie grupę pomarańczowych świateł ułożonych w trójkąt. Wkrótce wszyscy górnicy zwrócili uwagę na niecodzienne zjawisko. Po jakimś czasie UFO oddaliło się. 22 marca 2006 roku, około 12.15, dwaj świadkowie Sport El Kantui w Tunezji dostrzegli podłużny obiekt o długości 18 do 20 metrów, pod którego spodem przebiegał rząd bladych świateł. Z kolei 31 stycznia 2001 roku egipski dziennik Al-Ahram opublikował artykuł Mohameda Salmawego o obserwacjach UFO dokonanych nad Kairem. Kilka dni wcześniej kilku jego mieszkańców Miało obserwować podłużne, fluorescencyjne obiekty w pobliżu Gizy. Salmawi widział coś podobnego w czasie podróży samolotem z Włoch do kraju w pobliżu kajerskiego lotniska. To, co zaobserwował, było jasne niczym wielka żarówka, a potem okazało się prostokątnym obiektem unoszącym się tuż nad ziemią. Źródło Chris Rutkowski A World of UFOs Tłumaczenie i opracowanie Grupa Infra www.infra. Ork .pl. Czytał Ivelios